Teraz śmieje, nie wiesz co się dzieje, cyga przeszaleje seri mówisz nie do wiary Każdy mu opary jest nas dwóch do pary Jejeje, jej je, moja mowa wciąż ta Co się chyba nie da, tak jak biała kreda jest Palisz dużo ze bez Na pewno nigdy nie będziesz bez. Zapal trochę, jesteś moim kumplem, na nim zależy mi Nie jesteś jakimś tam paprochem, ale może zostać trochę jak przejebie ci Wtedy powiesz mi, co mi powiesz? Co mi myślę, że dopiero się dowiesz Posłuchaj, kurwa, co mówię a, tobie do ucha? A jest ale powoduje silny ból brzucha. A, tak, tak, dzieje się. Wiedzą, że moja twarz teraz śmieje. Wiedzą, że moja twarz się teraz śmieje. moja twarz się teraz że moja teraz śmieje. Nie, że moja twarz się teraz moja się teraz Sprawdź co się dzieje, cywil, skład arty DJ'e Wite szkło, śmiech, reprezentuje Miśni brucha, bezbudowuje Toleruje, śmiejących się ludzi Mnie to nie ludzi, wkładam s Do buzi, Pozor ludzi Którzy śmieją się, jejeje je, je, je. Koncentruję się, spalam te Z bitbakiem do bitu, bujam się Rymuję o tym, że śmieję się Nie dlatego, że rymy kończą się na E Ja na paracie śmieję się, jejeje Na sen ze śmiechu popłaczę się, jejeje je, je. Mnie wyczymie, w piechu nie wytrzymie, ręce mikrofon trzymie, na powiemie śmiejemy się, jej je na luzie, bez pośpiechu, sprać gdyby gdyby nie było śmiechu. jej je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, śmiejemy się. Jejeje, ja pierdolę, co jest tutaj grane, czym wice wokół siebie twarzy roześmiane, nieustannie całe towarzystwo jest wyrozowane, ty na śmiech. Które są praktykowane, takie kiedy już to Jak ludzie z którymi są stany. Czy wieczorem popołudniem, nie były chwile, jednak jest przezwyciężany, nie wie, wśród zakupów, nie to do tak jak teraz na traku widać dużo z widzisz, że skriwaku, z nie, nie, nie, nie, nie, że moja twarz się teraz jeje nie, że nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, moja twarz twarz je,